Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 kwietnia. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Incydent z bronią na strzelnicy w Siedlcach. Żołnierz ranił funkcjonariusza służby więziennej. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zakłada własne stowarzyszenie. Niedźwiedź ranił ubiegacza na Słowacji. Mężczyzna jest w szpitalu. Zwierzę jest poszukiwane. Incydent na cywilnej strzelnicy w Siedlcach. Żołnierz postrzelił w do funkcjonariusza służby więziennej. Sprawą zajęła się żandarmeria wojskowa, która poinformowała prokuratora działu do spraw wojskowych Warszawskiej Prokuratury Rejonowej. Rannemu funkcjonariuszowi nic nie zagraża. W sprawie sprawiedliwości wrze po decyzji Mateusza Morawieckiego o utworzeniu własnego stowarzyszenia. Po południu w siedzibie partii ma się odbyć kolejne spotkanie kierownictwa w sprawie nowej inicjatywy byłego premiera. Wcześniej planowana jest konferencja prasowa. We władzach nowego Stowarzyszenia Rozwój Plus mają być m.in. Marcin Chorała i Michał Dworczyk. Łącznie do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zapisało się blisko 40 polityków, w tym Szymon Szynkowski-Welsenk i Krzysztof Szczucki. To nie czas partyjniactwa, to czas pracy, jedności i nie odstawiania nogi. Napisał na portalu X kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że dzieli partię. Kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad Dobro Polski, ten mojego wsparcia ani aprobaty nie znajdzie, dodał były minister edukacji. Z kolei bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego Michał Dworczyk zaznaczył, że szeroki dialog to jedyna droga, aby wyjść z wojny polsko-polskiej. To honor być wśród członków założycieli stowarzyszenia, napisał europoseł. Dziś na Nowogrodzkiej pilna narada kierownictwa partii w sprawie inicjatywy byłego premiera. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz nie wyklucza skierowania pozwów do sądu pracy, jeżeli czwórka nowych sędziów nie będzie mogła orzekać. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie uznaje ślubowania czworga sędziów. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce podkreślał, że wraz z trójką pozostałych sędziów domaga się dopuszczenia do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Domagamy się zarówno od prezesa, jak i od personelu administracyjnego Trybunału Konstytucyjnego, żeby jednak wykonano co do nas pewne obowiązki, także o charakterze pracowniczym, czyli żeby nas dopuszczono no, do orzekania, żeby nastąpił przydział spraw, żebyśmy otrzymali legitymację sędziowską. Wszystko to, co łączy się z objęciem urzędu. Bo to jest obowiązek i prezesa, ale też odrębnie innych pracowników administracji Trybunału Konstytucyjnego. Krystian Markiewicz poinformował również, że zrzekł się funkcji sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. We Wrocławiu trwa obława na sprawców napadu na konwój z pieniędzmi. Policja nie podaje szczegółów, informuje jedynie, że do napadu doszło wczoraj po południu w centrum miasta. Sprawcy doprowadzili do kolizji z pojazdem przewożącym pieniądze z kantoru, wybili szybę, zabrali pieniądze i uciekli innym autem. Dziś Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Polska według informacji Instytutu Transportu Samochodowego, jeśli chodzi o przestrzeganie dozwolonej prędkości, pozostaje w ogonie Europy. Najbardziej alarmujące są dane z obszarów zabudowanych, gdzie przekraczanie prędkości niesie znaczne zagrożenie, mówi Anna Zielińska z ITS. Musimy sobie uświadomić, że jazda 60 km na godzinę zamiast 50 km na godzinę w mieście drastycznie zmniejsza szanse pieszego na przeżycie.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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na termometrach dziś od 10 stopni na Suwalszczyźnie, do 16 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Słonecznie na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze chmury i przejaśnienia, na wschodzie i południu możliwy przelotny deszcz. Zapraszamy!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 Przy mikrofonie Anna Kowalczyk audycję wydaje Hanna Dołęgowska, realizuje Sandra Suska, a Państwa telefony, na które jak zawsze bardzo czekamy, będzie odbierał Piotr Łodej. Dziś w Porozmawiajmy, porozmawiamy o wizerunkach i bezpieczeństwie dzieci, bo te dwie kwestie bardzo się łączą. Zdjęcie dziecka jeszcze nigdy nie było tak łatwe do zrobienia i tak trudne do wycofania z obiegu. Wystarczy chwila. Apel szkolny, przedszkolna zabawa, uśmiech uchwycony między jednym a drugim poleceniem nauczycielki, potem klik i w tym momencie zdjęcie zaczyna żyć własnym życiem w sieci, na stronie szkoły, w mediach społecznościowych, w materiałach rekrutacyjnych. Dziś zdecydowana większość polskich placówek edukacyjnych publikuje wizerunki dzieci oficjalnie, żeby pokazać codzienność, zbudować zaufanie i przyciągnąć nowych uczniów oraz uczennice. Nieoficjalnie, coraz częściej Uczestniczymy w czymś, co przypomina cichy zwrot w stronę marketingu. Dzieci stają się bohaterami kampanii, aktorami w scenkach i elementem strategii wizerunkowej. To pytanie, pytanie o bezpieczeństwo i o prawo do prywatności dzieci podsunął nam tekst z najnowszego tygodnika powszechnego, tekst Anny Golus zatytułowany Dziecko w teatrze. A tak sama autorka mówiła mi o tym, co uważa tu za największy problem. Zarówno rodzice, jak i, jak i nauczyciele i dyrektorzy i, w, i politycy i wszyscy rośli wykorzystują tak obficie wizerunki dzieci do w najrozmaitszych celach, ponieważ nie, przede wszystkim ze względu na brak świadomości, jakie się z tym wiążą zagrożenia, i też ze względu na to, że sami swoje wizę, sami swoimi wizerunkami również tak, że tak powiem, szastają bez, bez, bez pomyślunku. To już zostało tak znormalizowane, że mało kto właśnie zastanawia się nad tym, że to może wcale nie, nie jest dobre. Myślę, że brak świadomości jest główną przyczyną tej, tej całkowitej normalizacji u, upubliczniania wizerunków dzieci i wykorzystywania tych wizerunków w celach marketingowych. Pomijając fakt oczywiście takich zagrożeń, jak wykorzystanie wizerunku dziecka w celach przestępczych, czy takich, o których rodzicowi aż trudno myśleć, prawda czy nauczycielowi, to moim zdaniem dosyć poważną konsekwencją jest to, że dziecko zarówno w tym momencie czyli kiedy jest dzieckiem, jak i za jakiś czas, kiedy wciąż będzie dzieckiem lub młodą osobą, jak i za jeszcze dalszy czas, jak będzie już dorosłą osobą, może sobie po prostu nie życzyć tego, żeby jego wizerunek w ogóle był jakikolwiek w internecie, a już zwłaszcza taki, jaki został wykreowany przez dorosłych. To, o czego dotyczy mój artykuł najnowszy w tygodniku, dotyczy nie tylko... Tego obszaru już właściwie, no naprawdę, całkowicie znormalizowanego, upubliczniania, po prostu upubliczniania wizerunków dzieci, ale również kreowania tych wizerunków, fabularyzowania scenek z dziećmi, nakręcania tak uczniów przedszkoli, szkół, czy nawet żłobków, żłobkowiczów, angażowania do odgrywania ról. Grania scenek na potrzeby marketingowe, tak? Tak jak dzieci, no powiedzmy, zawsze grają jakieś role w teatrzykach i oglądają je tylko rodzice czy dziadkowie. I to są role w teatrzykach, tak? Nie wiem, służące jakiemuś rozwojowi tych dzieci. To jest zupełnie coś innego. A teraz dzieci są wykorzystywane jako mali aktorzy, bez żadnego oczywiście wynagrodzenia, które przysługuje małym aktorom, w celach marketingowych. I co państwo sądzą? Co państwo na to? Czy wykorzystywanie wizerunków dzieci w marketingu szkół, przedszkoli, żłobków czasem to jest niewinny i uroczy pomysł, czy może jednak lekkomyślny i niebezpieczny? 22 i 7. Trójek, porozmawiajmy: Radio.pl oraz Facebook. Nasz Facebook trójkowy czeka na państwa głosy, a dodzwonił się do nas już pan Zbigniew z Gdańska. Dzień dobry. Co pan sądzi? Dzień dobry. Ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do, znaczy, generalnie chciałem obnażyć taką hipokryzję troszeczkę, bo żyjemy w XXI wieku, to jest powszechne, to jest nieuniknione. Na stacjach paliw są kamery, wszędzie są kamery, mamy NIP-y, pesel -a. jesteśmy obnażeni, jeśli chodzi już poruszamy kwestię kwestie prywatności. Przez państwo mamy NIP, PESEL, na każdym kroku jesteśmy... Nie chcę powiedzieć, że inwigilowani, chociaż pewnie... E, Wiele osób używa tak tego nad... określenia, tak. No, no nie chcę tego nadużywać, ale t, t, ten brak po, po wszech, e, e, jakby prywatności jest bardzo powszechny i tylko o co bym się upomniał, to, to tylko jeżeli to zostanie w jakimś kontekście finansowym, wykorzystane, po prostu poprosiłbym o pieniądze za to. E, no i tyle. Ale czy rzeczywiście w przypadku dzieci sytuacja nie powinna być zgoła inna? One nie mają e, takiej władzy i mocy, żeby skorzystać chociażby z uprawnień, które daje nam dyrektywa RODO, obowiązująca e, przecież w Polsce już od dłuższego czasu, która chroni wizerunek dzieci również w takich przypadkach. Pan Robert z Poznania dzwoni do nas ze swoją opinią. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzień dobry. Proszę Państwa, to jest bardzo proste. Wystarczy wyłączyć Facebooka, wystarczy wyłączyć Instagrama, nie będzie upubliczniania wizerunków dzieci. Ale kto zazwyczaj ma go wyłączyć? To rodzice, my w swoich to... telefonach? Czy, czy <śmiech> nie, mówi pan o likwidacji? Nie, upubliczniać całych... rodzice, rodzice, jeżeli nie będą upubliczniali, to nie będzie trendu. A Skoro my mówimy o trochę trendu, innym problemie dzisiaj. Mówimy o tym, że to placówki edukacyjne często za zgodą rzeczywiście, bo podsuwają e, na początku roku szkolnego formularze tej zgody. Takie jest prawo i taki jest to obowiązek. Wykorzystują wizerunki dzieci nie tylko do tego, żeby dokumentować to, co się na zajęciach dzieje, ale również, żeby zachęcać, często w formie wiralowych trendów, w formie wideo, w których dzieci odgrywają scenki, wcielają się czasem w postaci gangsterów, o czym pisze Anna Goluz w Nowym Tygodniku Powszechnym. Zachęcają, no właśnie, do tego, żeby albo śledzić profil tej placówki edukacyjnej, albo po prostu zapisać się do niej, czy zapisać do niej swoje dziecko. Więc tu rodzice mają władzę ograniczoną, a to się jednak dzieje. Co pan na to? Szanowna Pani, wystarczy, że spojrzymy na to, co podpisujemy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, placówka, jakakolwiek by ona była, czy publiczna, czy prywatna, w, no w tej chwili mamy nisz demograficzny. Nawet państwowe placówki będą walczyły o w, w, w kolejne dziecko, które będzie źródłem dochodu. A czy my Bądź jako rodzice powinniśmy, możemy, uważa Pan, że mamy wpływ na to? No, Jak znaczy, powinno to mieć, robić? Ale, powinniśmy mieć, strudzice? ale właśnie na tym polega hipokryzja, że y, y, y, powinniśmy mieć wszyscy deklarują, że chcemy mieć, a jednocześnie upubliczniamy wizerunki na swoich własnych prywatnych kontach. Tak? I to jest to skoro rzeczywiście upubliczniamy zupełnie na, na, oddzielny skoro problem, upubliczniamy na prywatnych, powiązane. To czemu nie na państwowych? No z wielu różnych względów. Bardzo jestem ciekawa, czy państwo czynią to rozróżnienie pomiędzy nasze własne rodzicielskie profile w mediach społecznościowych, a profile placówek edukacyjnych. Czy państwo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 O czym myślisz? Przecież każdy chciał to mieć Perły i złoto, muzykę, wino śpiew Musisz być mocny, musisz wierzyć w coś Musisz być cierpliwy o -o -o -o -o -o. Wiem, że jeszcze będzie dobrze Wiem, że jeszcze będzie dobrze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 Pani, Rozmawiajmy. pani. 22 i 7 trójek. Pani Magdalena na naszym Facebooku pisze, a reklamowanie się prywatnością dzieci jest szkodliwe i powinno być ograniczone, ale też warto uczyć dzieci, jak chronić swoją prywatność. Czy zgadza się z tym zdaniem i z tą opinią pani Jolanta ze Świętokrzyskiego, która teraz ma mikrofon? O, dzień dobry. Dzień I dobry. Zacznijmy całą trójkę. E, ja jako rodzic, jako słuchacz, jako obserwator. Tak, co pani ja uważa? Myślę, że ja uważam, że może być za duchem czasu. Kiedyś w szkole były kroniki i były to kroniki w formie książek. Jeżeli to wszystko jest robione w formie kroniki szkolnej, jest to przemyślane i nieupubliczniane, to bardzo pięknie i myślę, że jest to fajny taki dokument. Wszelka publikacja poza szkołę uważam, że powinna być zakazana. Jeżeli ktoś sobie prywatnie ze swoimi dziećmi prowadzi jakąś kronikę taką domową i chce mieć takie zdjęcia na Facebooku, to myślę, że w tych czasach każdy, jeśli nie chce, żeby to wypłynęło, potrafi sobie to zabezpieczyć. Bo cały problem to myślę, bo przecież ci, którzy pracują w szkole, też są rodzicami. Ja nie wiem, czemu służy i czy to jest takie naprawdę fajne, jeżeli rodzice robią zdjęcia swoim dzieciom albo filmy i puszczają to publicznie, wiedząc, jak świat jest skonstruowany i kto to ogląda. Myślę, że rodzice powinni wykazać się w ogóle dorośli, już nawet nie rodzice, jakimkolwiek Chociaż odrobiną odpowiedzialności za te małe, wspaniałe dzieci, które zawsze chciały brać udział w różnych przedstawieniach, które się chciały udzielać, które lubiły robić sobie zdjęcia. Nie można ich się ograniczyć, ale chyba dorośli mają chyba trochę leju w głowie. Co z, z tym zrobić? Zakładamy zrobi, i chcielibyśmy wierzyć, że mają, ale praktyka pokazuje, że 65% przedszkoli i 88% szkół podstawowych i nawet tyle samo niemal, że szkół ponadpodstawowych publikuje wizerunki dzieci na swoich stronach internetowych. W mediach społecznościowych w przypadku przedszkoli jest to trochę mniej, mniej niż połowa, ale w przypadku szkół ponadpodstawowych i podstawowych to już prawie wszystkie Wszystkie. Czy pan Michał Zelblonga też ma takie doświadczenie? Pana dziecko, dzieci w szkołach pozują do zdjęć i, i widuje pan je czasem w mediach społecznościowych? za zgodą. No, dzień Bez... dobry panie, dzień, ja dobry, dzień dobry trójka, dzień dobry słuchacze, ja jestem tato dwóch e, synów, aktualnie chodzą do szkoły podstawowej, jeśli chodzi o mnie i so, social media, to ja tylko posiadam służbowe konto na Facebooku, nie, mm -hmm. nie posiadam prywatnego, także myślę, że jestem w tej mniejszości, która jakoś tam nie, nie, nie odczuła fascynacji social e, mediami i po prostu obserwuję kilka stron związanych z muzyką, które mnie interesują na tym służbowym Facebooku, także z mojej prywatnej strony nie wrzucam żadnych. Zdjęć. Ani siebie, ani dzieci, ani. A szkoły, ani... placówki, do których dzieci chodzą. E, tak, tak. I tylko, że jest taka jedna, jedna uwaga z mojej strony, za każdym razem e, jak dziecko zapisujemy do szkoły, do przedszkola, e, nie wiem czy czasem to nie jest na początku każdego roku. Rodzic podpisuje zgodę na wykorzystanie wizerunku. I pan dziecka taką zgodę do... podpisał. Podpisałem, tak, jak, jak to praktycznie wszyscy pewnie w klasie, także... No e, ja na przykład tak, nie podpisałam w szkole mojego no i dziecka super, i no zastanawiam no i super, się, no. E, no właśnie jakie były pana powody, ja chętnie powiem o swoich. Tak, moi powody, wie no, po prostu to jest, nie ma, nie ma wytłumaczenia. Tu ja biorę to na siebie, na, na klatę, nie porozmawiałem, bo jestem po rozwodzie, nie rozmawiałem z mamą chłopców, ona też tego tematu nie poruszyła, więc jak najbardziej stuprocentowa odpowiedzialność spada na nas. Także ja wiem, z czym to się wiąże, wiem, że mogą wyniknąć z tego niefajne rzeczy, bo mogą oglądać te filmy osoby, które mają całkiem inne powody, dla których te filmy i zdjęcia oglądają i tak, tak, myślę, że, że popełniłem błąd i następnym razem porozmawiam z mamą y, chłopców i, i, i myślę, że podpiszę, żeby jednak nie wykorzystywać, że to nie jest OK. Tym bardziej, że rzeczywiście według polskiego prawa oboje rodzice powinni taką zgodę wyrazić. Dziękujemy bardzo i pytamy pana Bogdana z Łodzi. Co pan na to? Halo, halo, czy słyszymy się z panem Bogdanem? Zatem przypo przypomnijmy, że e, tą zgodę, którą rodzice e, mogą wyrazić, ale nie muszą, e, trzeba wyrazić rzeczywiście wprost. Nie można zostać do niej zmuszonym i w każdej chwili można ją wycofać. Tak mówi Polskie Prawo, a na naszej e, linii kolejny słuchacz. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry, Jacek, e, z na kożla Czy słyszycie mnie Państwo? Tak, słyszymy doskonale. E, e, witam serdecznie Panią Prowadzącą i Rady Słuchaczy. E, ja e, chciałbym się odnieść do tej hipokryzji, o której Pan tam e, wcześniej był uprzejmy e, powiedzieć. A Pani Prowadząca zadała pytanie, jakie właśnie, czy można rozróżnić tą publikację rodziców od publikacji placówki? Więc pytanie moje zasadnicze jest takie, czy chronimy wizerunek rodziców, czy wizerunek dzieci. Bo jeśli faktycznie chodzi nam o ochronę wizerunku dzieci, no to musielibyśmy też zadać sobie pytanie, czy w jakiś sposób nie powinniśmy ograniczać też takiego prawa rodzicom. Bo załóżmy, że teraz dzisiaj rano na przykład słyszałem, że prezydent Macron z Fra Francji rozpoczyna w Europie kampanię na temat tego, tej i braku możliwości korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci. Okej, okay. jeżeli dziecko samo miałoby sobie coś takiego publikować, no to wtedy nie będziemy mówili o hipokryzji i rozróżnieniu. Natomiast jeśli publikuje to rodzic lub pracówka, no to różnica w mojej ocenie jest już niewielka. Myślę, że warto by było zastanowić się nad takim prawem, żeby od jakiegoś wieku dzieci same lub razem w, w połączeniu z rodzicami decydowały o tym, czy można coś takiego publikować I lub nie. I takie dyskusje Wło... są prowadzone. Bardzo dziękujemy pani Jacku i słuchamy Pani Emilii z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że czasami nie wyraża się zgody na publikację wizerunku dziecka i ona jest no, łamana. Potem, kiedy się zwraca uwagę, jakby, że no, jakby nie było na to zgody, tak, to, no, to dziecko w żłobku, synek, no, nie brał jakby udziału w niektórych zajęciach, był gdzieś odsuwany, więc to też jest tak, że to tym w ogóle jakby upublicznianie wizerunku tych dzieci ma wpływ także na te dzieci, które, których rodzice się nie zgadzają, tak? No bo wtedy jakby um, nauczyciel czy um, nauczycielka um, no muszą po prostu um, um, no jakby stają się takimi pełnoetatowymi fotografami, którzy muszą jakby pamiętać, które dzieci mają być na tych zdjęciach, które nie mają być. I to, to jest chyba, to kawał jest do, dodatkowej pracy, o tak, czym tak, jeszcze będziemy tak, mówić. Tak? Nasza dzisiejsza ekspertka Anna Golus, a o tym pisze w tekście dla Tygodnika Powszechnego i powie nam zaraz o tym na antenie, ale wrócił do nas pan Bogdan z Łodzi. Bardzo się cieszymy i słuchamy, panie Bogdanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Chciałbym to powiedzieć, aby uzupełnić tą wypowiedź, którą przed chwileczką powiedziała pani, bo wcześniej chciałem to samo zwrócić uwagę, że dzieci są w zasadzie zakładnikami, bo co winne jest dziecko, kiedy rodzic wyraża zgodę? Okej. Okay. Gdzie rodzic wyraził, robi dziecku krzywdę, przykrość. Według mnie jestem dziadkiem, mam wnuków. Natomiast co wtedy, kiedy rodzic nie wyraża zgody? Dziecko jest winne. Bo dziecko jest odsunięte, dziecko jest pomijane, dziecko się stawia na bocznym torze. A co wtedy, kiedy dziecko nie potrafi tego zrozumieć? A przecież normalne, że małe dzieci w wieku przedszkolnym nie potrafią tego zrozumieć. Dlaczego pani je odsuwa od zabawy? To jest rzeczywiście nie proceder, który się zdarza i o tym też dziś powiemy. Odsuwanie od różnych aktywności dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na publikację ich wizerunków w mediach społecznościowych czy na stronach internetowych placówki oświatowej. Ale wróćmy jeszcze do, do nauczycieli i nauczycielek, bo jednym z efektów ubocznych tego jednak nowego trendu, żeby coraz częściej nie godzić się na fotografowanie i publikowanie zdjęć uczniów i uczennic w polskich szkołach jest to, że muszą je zastąpić nauczyciele i nauczycielki. Anna Golus z Tygodnika Powszechnego raz jeszcze. Ci nauczyciele, te placówki edukacyjne, również publiczne, to jest bardzo ważne i należy podkreślić, które właśnie jako pionierzy mają świadomość konieczności ochrony wizerunku dzieci i nie wykorzystują wizerunków dzieci albo w ogóle, albo przynajmniej w celach marketingowych, to często są, że tak powiem, no, zmuszane czy przez rynek, czy przez przełożonych różnych szczebli do tego, żeby reklamować te placówki, chociaż przecież nauczyciel nie ma obowiązku reklamowania swojego miejsca pracy. Teoretycznie, na papierze nie ma, ale w praktyce jest do takich działań zmuszany i właśnie, jeżeli nauczyciel czy placówka nie chce wykorzystywać w celach marketingowych wizerunków dzieci, to zdarza się, że do produkcji filmików czy innych, z reguły filmików marketingowych zachęcających do y, zapisywania dzieci, z reguły do przedszkoli czy żłobków, są wykorzystywani właśnie nauczyciele, czy tak jak pani słusznie zauważyła, głównie nauczycielki, które właśnie odgrywają rolę z różnym skutkiem, tak, bo nauczycielki nie są aktorkami zawodowymi, więc pomijając fakt no, jakości takiej produkcji z takiej perspektywy czysto technicznej czy marketingowej, rozmawiałam z taką nauczycielką przedszkola, która chyba od 8 lat pracuje w różnych placówkach. W, w umowach ze wszystkimi miała zawarty punkt, że wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na stronie internetowej placówki i w mediach społecznościowych. Gdyby tego nie podpisała, to po prostu nie miałaby pracy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Tak, a może zakazać i w teatrze niech w maseczkach grają. Zamalujmy portrety w muzeach tak, jak się komuś nudzi, to ciekawe pomysły do, do głowy przychodzą. Zdenerwował się trochę pan Robert na naszym Facebooku, a przy telefonie czeka już pani Ewa z Podkarpacia. Czy też tak. poddenerwowana tą kwestią? Nie, nie Powiem coś yy, dobitnie, bo ludzie unikają niektórych słów. Po pierwsze powiem tak, jeśli umieszczasz coś w internecie, zdjęcia czy filmik, to te rzeczy pozostają tam chyba na zawsze. Bardzo ciężko to usunąć i teraz powiem coś właśnie co ludzie boją się mówić. Za pomocą AI, deepfake, każde zdjęcie można przerobić na film pornograficzny. Ktoś zły, na przykład cyberprzestępca, pedofil, może takie zdjęcie sobie wziąć i zrobić film, pornograficzny z udziałem dziecka, twojego dziecka. Dlatego moim zdaniem powinien być zakaz publikowania widzonków dzieci w internecie. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy pani Ewo za ten ważny y, głos i apel o ostrożność. Pan Marek z Wałbrzycha zawodowo zajmuje się ochroną danych osobowych. Bardzo jestem ciekawa pana opinii. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie czekałem na tą Państwa audycję, bo też jestem właśnie w trasie i mogę z doświadczenia zawodowego powiedzieć, ale też jako rodzic, tak? Generalnie to jest kwestia dla ministerstwa i do kuratoriów. Drodzy Państwo, szkolcie się wszyscy, podnoście wiedzę z wiedzy jakby prawnej, tak? Bo szkoły, żłobki, przedszkola mają jakąś taką banierę, że na wszystko wciskają zgodę, tak? A to nie do końca tak jest, tak? Bo e, jakby mm, zgoda jest fajnie wesoło wybrana przy początku każdego roku szkolnego, tak? Nieraz nawet co roku w niektórych jednostkach idzie tysiące stron e, klauzul do podpisu, ale mam takie szkoły, tak? Które były kiedyś gimnazjami. Gimnazjów już, już nie ma chyba 10 lat, a na ich stronach internetowych czy tam facebookowych, tak? Są jeszcze filmiki, zdjęcia, nagrania sprzed 15 lat, tak, z czasu kiedy było to gimnazjum. Ja się pytam, drodzy Państwo, zgoda jest na czas bytności naszego dziecka, tak, jakby w stosunku tego, że dziecko się uczy do ósmej klasy, tak. później to wszystko radośnie z tych mediów społecznościowych usuwamy. Tylko oczywiście nikt nie ma na to czasu, bo też jest taki kontekst, że wszyscy robią to charytatywnie, tak, albo jakoś tak ustnie się dzielimy tymi obowiązkami. Albo bywa tak, że pracownicy przestają pracować, a mieli swojego Facebooka, zakładali tego Facebooka na, jako szkoła i nie ma dostępu na przykład do tego konta, żeby go usunąć, bo tamten pracownik no, nie chce mieć kontaktu z bym pracodawcą, tak. Jest po prostu dramat. I Ale co w, w ten... takiej sytuacji możemy zrobić? Czy w ogóle coś? Generalnie jakby Facebook czy media społecznościowe nie są obligatoryjnym czynnikiem do funkcjonowania szkoły. No, tak? Z całą pewnością. Mówimy, to... Ani nawet obowiązek Ale... marketingu własnej działalności też e, tak, nie no, jest Drodzy Państwo, standardem. jest 14 tysięcy szkół, 13 tysięcy szkół podstawowych. No Boga, jest obwód szkolny, tak? oddziałujemy na najbliższe miejscowości, ewentualnie najbliższe dzielnice. Nikt z Wałbrzycha nie będzie jechał i dawał dziecka do, nie wiem, Kalisza, tak? No, no, no nie, no, no nie, no właśnie, nie? A później te zdjęcia z setkami, tak? Ja znam panią taką jedną, która jest dyrektorem Żłobka, ona sobie nie wyobraża po prostu funkcjonowania Żłobka bez Facebooka. I wiele nie, no. placówek i wielu dyrektorów i dyrektorek sobie nie wyobraża, a my musimy y, podjąć decyzję i nie zgodzić się być może o jeden raz za dużo, o jeden krok za daleko. One step, too far, faithless i daj do teraz w trójce. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as 22 i trójek. Porozmawiajmy. Małpa Polskie Radio.pl i nasz Facebook czekają na Państwa opinie w kwestii, czy publikowanie wizerunków dzieci, uczniów i uczennic przez placówki edukacyjne to jest dobry i niewinny, czy może lekkomyślny i niebezpieczny pomysł. Pan Bartek z Koleczkowa zadzwonił, by podzielić się swoimi myślami na ten temat. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Jestem rodzicem, dwoje dzieci. Oczywiście, że to nie jest dobry pomysł i to jest szkodliwe. Nie ma to się rozwodzić. Nie będę się rozwodził nad tym, nad tym bo już wiele zostało powiedziane. Trzeba z tym walczyć. Takie, takie jest moje zdanie. Trzeba z tym walczyć. Trzeba też przyczulić rodzinę, żeby zdjęć nie wyrzucali, nie udostępniali zdjęć dzieci. Z tym, że to jest, wydaje mi się, walka z wiatrakami. To tak pan myśli, trwać... dlaczego? Gdyby, jak to powiedzieć, ludzie byli bardziej rozsądni, jeżeli chodzi o własne otoczenie, to może poszłoby to szybciej. No ale niektórych spraw nie przeskoczymy. No i czasem za ten rozsądek muszą nam e, służyć regulacje prawne, które jednak dyscyplinują i rodziców, e, i pracowników, pracowniczki placówek edukacyjnych. E, taka właśnie osoba, pani Martyna, e, napisała do nas na adres Radio.pl. Dzień dobry, jestem szczęśliwą ciocią dwóch wspaniałych chłopców, 12 i 8 lat. Moje doświadczenia są takie, że w placówkach rodzice wyrazili zgodę tylko na publikowanie w ramach zamkniętej grupy na social mediach. Nikt z rodziny nie publikuje zdjęć chłopców. Jeśli już, to tak, aby nie było widać twarzy. Jedyne zdjęcia, jakie mamy z ich wizerunkiem, są w naszych telefonach. I co najważniejsze, zawsze pytamy, czy możemy zrobić zdjęcie i wrzucić na naszą własną, rodzinną grupę. I nie zawsze się zgadzają, co szanujemy, pisze pani Martyna. A pan Grzegorz Złomianek zgadza się, nie zgadza? Publikuję, nie publikuję. Moje uszanowanie, nie mam dzieci, więc nie publikuję, natomiast żona pracuje w przedszkolu i ja tylko po prostu przesłuchując się Państwa dyskusji, zaczynam się mocno zastanawiać, czy też troszeczkę nie przesadzamy, nie wydawamy dziecka z kąpielą, bo oczywiście jestem jak najbardziej przeciwko temu, żebyśmy publikowali wizerunki dzieci, szczególnie bez ich zgody w sieci. Natomiast ja obawiam się, że w momencie, kiedy właśnie chociażby w przedszkolu mam jakieś wydarzenie, mamy, nie wiem, występ jakiś artystyczny i tak dalej, no to oczywiście wszyscy chcą go zarejestrować, bo Pamiątka dla tych dzieci. No i teraz pytanie, jaką mamy kontrolę nad tym, czy drugi rodzic nie opublikuje y, tego y, filmu właśnie na swoich mediach, nie będzie się chciał pochwalić. I tu się zaczyna kłopot, bo w tym momencie najbezpieczniej byłoby, żeby to dziecko nie było filmowane, przykładowo, y, o które, które chcemy ochronić, ale wtedy nie będzie brało udziału w występie, nie będzie też miał pamiątki z tego, że y, w tym wszystkim było. Po prostu... Świat zaczyna troszkę wariować. To, co jakieś było normalne, bo przecież każdy z nas pamięta nasze zdjęcia, nie wiem, ze szkoły, gdzie co roku, nie wiem, raz na dwa lata ustawiliśmy się w sali gimnastycznej, na ławkach i potem I te każdy zdjęcia. miał to zdjęcie, ale ono było papierowe i tylko w rodzinnym albumie, a nie w albumie, który ogląda cały świat. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem pani tak, tu się zgodzę z panem, nie dajmy się zwariować. E, nie dajmy się zwariować. Przede wszystkim też bym pytał dzieci, tak? To znaczy rodzice, y, nie wiem, dziecko w przedszkolu, w szkole, żeby ono już było świadome, że po pierwsze to jego dotyczy i że pytamy o zdanie, a z drugiej strony tak przysłuchując się państwa audycji, to tak odniosłem wrażenie, że może najlepiej byłoby te wszystkie szkoły podstawowe wrzucić w kosmos, bo tam jest ciemno, a więc nie dałoby się żadnego zdjęcia zrobić. Także ja powiem tak, nie dajmy się zwariować i proszę o następną audy o audycję, o rol rola uśmiechu i humoru i żartu w, w, w ciągu dnia człowieka. O. Dziękujemy panie Dariuszu i pan Zbigniew z Małopolski dołącza do naszej dyskusji gorącej, jak słychać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, ja chciałem się podzielić moim takim spostrzeżeniem, że nastały czasy no, straszne. E, pod, na każdym e, miejscu trzeba się kontrolować. Ja już mam e, trochę lat i moje dzieci są dorosłe, przeszły przez ten etap e, pozytywnie, myślę, ale zaczynam się za moje wnuki przyszłe, które tak niekiedy się idą, najde, urodzą się zaczynam się obawiać o moje wnuki. no, czego oni się doczekają. No, no i czego się pan najbardziej obawia? Totalnej indignacji. no, nie będzie nam nic e, wolno robić. Ja pamiętam swoje czasy podstawówki, to były piękne czasy, była wolność, wolność e, ludzi, e, a teraz e, troszeczkę to tak... E, na każdym kroku trzeba się pilnować, e, co można, co nie można, no tak przynajmniej wygląda sytuacja w Polsce na dziś dzień, a w Szwecji jak to wygląda, powie nam pani Grażyna. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie ja mam wnuczki w szkolnym przedszkolnym w Szwecji i no tam nie można robić zdjęć, tak? Jeżeli już to z tyłu i no jest zakaz, tak że rodzice się podpowiadają. Ale robienia zdjęć temu. czy publikowania ich? Bo to Robienia różnica. zdjęć w, w szkole, tak? No nie, nie można. Mm -hmm. Rodzic tak prywatnie, nie może zrobić całej grupie I, i, no jeżeli już się opublikuje jakieś zdjęcia, to są na przykład dzieci na wycieczce, ale to są z tyłu te dzieci, tak, idą na przykład do lasu uczestniczą, no uważam, że to jest w porządku, że ta, tak no ale to jest społeczeństwo, które się potrafi podporządkować, tak, od lat tak mają i, i oni to rozumieją po prostu i, i się boją o swoje dzieci, że właśnie tam że różne wizerunki, żeby nie ukazały się w internecie, tak, i, i, istniennie tak, Żadnych deklaracji nie podpisują, po prostu Jest, jest tak, to że wiadome, nie można że tych zdjęć tak. nie tylko nie wolno publikować, ale nawet y, robić. No, u nas jeszcze tak nie jest. Środowiska, które troszczą się o bezpieczeństwo cyfrowe dzieci, postulują y, zakaz publikacji zdjęć, przynajmniej tych dzieci poniżej 13 roku życia. Niektóre placówki y, samoistnie i z własnej inicjatywy. Taki zakaz y, sobie narzuciły, ale on ma często y, poboczne konsekwencje. Mówiła o tym Anna Golus y, z tygodnika Powszechnego, autorka tekstu Dziecko w teatrze. Co ciekawe jednak i trochę optymistyczne, chyba tylko około 60% tylko przedszkoli, czyli trochę ponad połowa przedszkoli udostępnia wizerunki dzieci, a prawie wszystkie szkoły podstawowe i szkoły średnie. Można by się spodziewać, że jest na odwrót, a właśnie badania Oli Rodzewicz pokazały, że, że nie, że jednak nie wszyściu się nieniękie przedszkola publiczne upubliczniają wizerunki dzieci, natomiast prawie wszystkie szkoły podstawowe i średnie. Zdarza się, że jeżeli rodzic nie wyrazi zgody na upobliczanie wizerunku swojego dziecka, to to dziecko jest dosłownie fizycznie wykluczane z grupy. Czyli jeżeli Jaś i, i też jest powiedzmy informowane, ty Jasiu nie możesz brać udziału w tym wydarzeniu, w tym, w tym co się teraz dzieje, bo rodzice nie, nie wyrazili zgody na upobliczanie wizerunku. A co taki Jasiu, który ma lat 5 czy nawet 8, może wiedzieć na temat kategorii upubliczniania wizerunku? On po prostu czuje, że jest wykluczany, że jest fizycznie odsuwany od grupy dzieci, które na przykład robią coś, co musi zostać nagrane, musi zostać sfotografowane i Jasiu, który nie ma pojęcia czym jest ochrona wizerunku, czym jest w ogóle wizerunek, fizycznie jest odsuwany od tej grupy, bo nauczycielki muszą zrobić zdjęcia i to jest dramat, to powinno być absolutnie zabronione. W naszym kraju na pewno taką możliwością, która byłaby zresztą bardzo prosta w tym momencie do wdrożenia jest wykorzystanie faktu, że mamy ustawę, która mówi, że każda placówka zajmująca się dziećmi ma obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich i tam wystarczyłoby w tejże ustawie wprowadzić na przykład, no najlepiej w ogóle całkowity właśnie zakaz upublicznia wizerunków dzieci albo generalnie jakiekolwiek re regulacje, które by zapewniały realną, większą ochronę wizerunku dzieci. Więc ja jednak myślę, że no musimy... Nawet gdyby to było pionierskie, no właśnie wprowadzić całkowity zakaz upubliczniania wizerunków dzieci przez placówki, przynajmniej do pewnego roku życia, bo tylko w ten sposób też można budować świadomość, że to jest wartość, że to należy chronić. Czy tu się zgadzamy? Pani Angelika na naszego trójkowego maila napisała. Na warsztatach dla dorosłych osób pojawia się pytanie o zgodę na robienie zdjęć. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody, dobry fotograf potrafi wykonać zdjęcia, na którym twarze tych osób są rozmazane. Czy tego samego rozwiązania nie wystarczy zastosować do dzieci i do nastolatków, gdy dorosły ma zły dzień, może odmówić utrwalenia wizerunku? Niedojrzały rodzic może narzucić swoje zdanie dziecku, a później... Ignorować konsekwencje, jakimi, jakim, jaką konsekwencją to bywa czasem wyśmiewanie tych dzieci. Pani Anna z Warszawy jest mamą dwóch synów i pewnie nie jedno już przeszła. Dzień dobry. Tak, generalnie na samym początku, jak się pojawił ten Facebook, to zdarzało mi się wrzucać jakieś zdjęcia, aczkolwiek teraz moi synowie nie wrzucają zdjęć, nie lubią, jak robię zdjęcia i gdzieś tam je publikuję, także szanując jakby ich wolę, nie publikuję już nic w zasadzie w internecie, aczkolwiek po wysłuchaniu tej opinii niektórych moich przedmówców, może stwierdzić, że muszę jednak wycofać zgody, które podpisałam w szkole Bo wyraziła w je pani szkoła, wizerunki tak. pani dzieci jednak publikuje, czy publikowała? To, no Zdarza jakby aczkolwiek no, nie pojawiają się jakby w, w każdym wydarzeniu szkoły, które szkoła y, publikuje na y, Facebooku, aczkolwiek no, zgodę mają, więc nie analizują, czy akurat nie moje dziecko może być, czy, czy, czy nie może być jakby na tym zdjęciu. No, zgodę mają, y, więc czasami zdarza się, że gdzieś tam ich dojrze, że, że gdzieś są, więc, y, więc rozważam jakby wycofanie tej, y, tej zgody tutaj po wysłuchaniu niektórych opinii e, moich przedmówców. Dziękujemy Pani Anno i słuchamy Pana Pawła z Pomorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy Powiem tak, e, wszyscy po, po części mają, e, przedmówców mają rację, natomiast ja jako osoba już dorosła, mająca dorosłego e, syna, tak? nigdy nie byłem fanem jakby e, pokazywania siebie i, i zdjęć e, mojego syna. Natomiast jest zawsze pytanie zasadnicze, bo świata nie naprawimy, tak? Nie jesteśmy wszystkiego e, w stanie i cały czas e, kontrolować, tak? Więc osoba stawiająca czy publik publikująca powinna się dwa, trzy razy zastanowić, w jakim to celu e, robi. Natomiast według mnie większym problemem, e, który też trzeba by było w audycji e, poprowadzić, to jest, że tak powiem e, nagość małych dzieci na plażach e, latających bez gaci, bo tu jest de facto duży e, problem i to jest rzeczywiście bardzo ciekawa i zupełnie oddzielna kwestia. Myślę, że kiedyś o niej też podyskutujemy w Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek. A pan Andrzej z Podlasia jest zwolennikiem czy przeciwnikiem? Karania za upublicznianie wizerunków dzieci przez placówki oświatowe. Dzień dobry. Właśnie chciałem to powiedzieć. Dzień dobry. Absolutnie jestem zwolennikiem karania, ale tych, którzy nic nie wykorzystali takie zdjęcie. Co to znaczy, W wielu aspektach życia codziennego my coś, cały czas czegoś zabraniamy, czego na coś nie pozwalamy. Natomiast nikt nie zwraca uwagi, że, że jak gdyby jest. Myślę, że jakby tu powiedzieć, że, jestem, że gubię się w tym wszystkim, ale za wszystko. Jeśli ja przekroczę prędkość, muszę być ukarany. Jeśli było tyle złego w polskiej polityce do tej pory dokonanego i znowu nie ma kary za to. Podobnie tutaj. Przecież jak to jest, sympatycznie jest obejrzeć fajne, uśmiechnięte dzieci, które bawią się w przedszkolu, nie wiem, e, samochodzikami, książkę oglądają tysiące rzeczy. Mogą jeszcze zjeść anonimowe dzieci, ale fajnie to obejrzeć. Dlaczego my tego e, e, zabraniać? W normalnych dla normalnych ludzi, normalnie ułożonych. Czyli A no właśnie, to jest wykorzysta? pytanie, które dzisiaj dziękuję panie e, Marku i e, chciałabym właśnie państwa, którzy nas słuchają i mają jeszcze ostatnie minutki, żeby do nas zadzwonić, zapytać. Dlaczego tego zabraniać, ale też dlaczego na to e, pozwalać? Pan Marek z Warszawy dołącza do nas. Dzień dobry. No dzień dobry. Ja mam troszeczkę inne zdanie, chyba będę w opozycji. E, dam taki przykład że szkoła organizuje, znaczy myślę, że dochodzimy do granicy absurdu tutaj, przynajmniej którzy szkoła organizuje turniej tańca, nie wiem, turniej siatkówki, piłki nożnej, chłopcy, dziewczynki biegają po boisku i co ja teraz je, jako osoba, która chciałaby udokumentować to nawet ze szkoły czy ktoś, mam powiedzieć ty i ty zejdź z boiska, bo mamusia nie podpisała. Dokumentu. No, to się czasem dzieje. Słyszał tak, Pan o ja tym to. pewnie w wypowiedzi to chociażby to naszej ja ekspertki. Jestem tu, jestem tu długo i, i już tu parę osób powiedziało to praktycznie to, co ja chciałem powiedzieć, ale myślę, że doszliśmy do granic absurdu w tej sytuacji. Bo polegamy dziecko z kąpielą i. Tak naprawdę dziewczynka idzie sobie chodnikiem, robi sobie selfie do 15 metrów, zdycha i tak dalej i nie wysyła tego do mamy, tylko wysyła to w świat. No i tego świata nie zmienimy. Czy nie zmienimy świata i czy wylewamy dziecko z kąpielą? Pani Małgorzata z Warszawy ma teraz głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam sposób na to, jak zaradzić, żeby te zdjęcia nie wyciekały do Słuchamy. internetu. Po pierwsze, w momencie, kiedy robimy zdjęcia telefonem, czy chcemy, czy nie chcemy, przestaje być naszą prywatną własnością, wycieka do sieci. Zakaz robienia zdjęcia telefonem na imprezach. Po drugie, zamknięta grupa na social media to jest nic. Każdą grupę można otworzyć. Jak, te, jak zrobić, żeby te pamiątki były? Zaproś, robi placówka imprezy, zaprasza fotografa, fotograf robi zdjęcia tylko w formie papierowej. Rodzic chce mieć pamiątkę, idzie i kupuje. Tak jak dawniej było, w prosty sposób. Czyli analogowe rozwiązanie, zdaniem pani Małgorzaty, może nas uratować w tej sytuacji, a pan Rafał ze Słupska z ostatnim głosem w naszej dzisiejszej dyskusji? Króciutko proszę. Dzień dobry, Dzień postaram dobry. się bardzo szybko streścić to, co, co chciałbym powiedzieć. Otóż potrafiliśmy zmusić wielkie koncerny do przymocowania na stałe nakrętek do butelek, zatem uważam, że również potrafimy w Unii Europejskiej zmusić wielkie firmy technologiczne, które odpowiadają za social media do automatycznego blurowania twarzy dzieci przy dodawaniu e ewentualnego zdjęcia na, e na social media. Oczywiście można to połączyć z jakimś cyfrowym wizerunkiem, na który wyrażano by zgodę tylko i wyłącznie w przypadku jakby własnego wizerunku, własnego dziecka. Natomiast uważam, że potrzeba systemowych rozwiązań, do których należy zmusić po prostu wielkie big techy, które odpowiadają za przetwarzanie naszych danych. I, I to, to jest bardzo ciekawa propozycja na koniec. Ja powiem państwu tylko, że już 11 lutego odbyło się kolejne zresztą posiedzenie Sejmowej Komisji spraw Dzieci i Młodzieży w sprawie ochrony wizerunku dzieci w internecie. No i na razie jedynym efektem tej trwającej od półtora roku fali już analiz i dyskusji jest deklaracja Ministerstwa Sprawiedliwości, że będzie przygotowana nowelizacja tzw. ustawy Kamilka i tu cytuję, przewidziano rozwiązania, które podkreślają znaczenie ochrony wizerunku małoletniego. Ja też przypominam, że państwo nadal jednak mogą coś w tej sprawie zrobić, a więc świadomie wyrażać bądź nie wyrażać zgodę na publikowanie wizerunku swoich dzieci przez szkoły, przedszkola czy żłobki. Proszę czytać, co państwo podpisują. I zgadzać się lub nie zgadzać świadomie. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Sandra Suska, Piotr Łodej. i my dziękujemy za dziś, a w poniedziałek usłyszy się po 11 z Państwem Krzysztof Łoniewski. Dobrego share to me I am empty so tell me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 Godność ma swoje imię .pl. ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani Babalo, pani Babalo, widziała pani, że w mediach świat można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki, albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no, jakby to. No, a, a widziała pani?